Rzymian, rozdział siódmy Czyż nie wiecie, bracia, bo mówię do tych, którzy zakon znają, iż zakon panuje nad człowiekiem, dopóki ten żyje? Albowiem zamężna niewiasta, dopóki mąż żyje, związana jest z nim prawem. Jeśli zaś mąż umrze, uwolniona jest od związku prawnego z mężem. A zatem dopóki mąż żyje, będzie zwana cudzołożnicą, jeśli by żoną innego męża została. Ale jeśli mąż umrze, Wolna jest od zakonu i nie jest założnicą, gdy innego męża żoną zostanie. A tak, bracia moi, i wy jesteście umarli zakonowi przez ciało Chrystusowe, żebyście należeli do innego, do tego, który wzbudzony jest z martwych, abyśmy owoc przynosili Bogu. Albowiem, gdyśmy byli w ciele, namiętności grzechów wzniecane przez zakon okazywały swą moc w członkach waszych, aby owoc przynosiły śmierci. Lecz teraz staliśmy się wolni od zakonu, umarłszy temu, w którym byliśmy zatrzymani, abyśmy służyli w nowości ducha, a nie w starości litery. Cóż wtedy powiemy? Czy zakon jest grzechem? Bynajmniej, lecz nie inaczej poznałem grzech jak przez zakon, albowiem i o porządliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie rzekł nie pożądaj. Lecz grzech, wziąwszy bodziec, przez przykazanie sprawił we mnie wszelką porządliwość, albowiem bez zakonu grzech jest martwy. Ja zaś żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył. A jam umarł i okazało się, że to przykazanie, które miało być ku żywotowi, było mi ku śmierci. Grzech bowiem, wziąwszy podnietę przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie zabił mnie. Tak więc zakon jest święty i przykazanie święte i sprawiedliwe, i dobre. Czy wtedy to, co dobre, stało mi się śmiercią? Bynajmniej. Lecz grzech, aby się okazał grzechem, sprawił mi śmierć przez dobre, żeby grzech przez przykazanie okazał ogrom swojej grzeszności. Bo wiemy, iż zakon jest duchowy, ale ja cielesny, zaprzedany grzechowi. Albowiem tego, co czynię, nie rozumiem, bo nie to czynię, co chcę, ale czego nienawidzę, to czynię. A jeśli to czynię, czego nie chcę, zgadzam się z tym, że zakon jest dobry. Już wtedy, teraz nie ja to czynię, lecz grzech, który mieszka we mnie. Gdyż wiem, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobre, albowiem chęć leży we mnie, ale wykonania tego, co dobre, nie znajduję. Bo nie czynię dobrego, które chcę, ale złe, którego nie chcę. To czynię. A jeśli ja czynię to, czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie. Znajduję wtedy zakon w sobie, że gdy chcę dobre czynić, złe leży we mnie. Albowiem mam upodobanie w zakonie Bożym co do człowieka wewnętrznego, lecz widzę inny zakon w członkach swoich, który walczy przeciw zakonowi umysłu mego i który mię poddaje pod zakon grzechu będący w członkach moich. Nędznyż ja człowiek, któż mię wybawić z tego ciała śmierci? Dziękuję Bogu przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. przetoż wtedy ja sam umysłem służę zakonowi Bożemu, lecz ciałem zakonowi grzechu.